No trochę tych rzeczy padło, świadectw i takie myśli w kontekście tego Abrahama też mi przyszły, że jest ten moment, gdzie mówimy, Panie, okej, okay, niech się dzieje wola Twoja. I to jest dobre, cenne i jakiś krok w wierze we wzroście, ale to jeszcze jest duży krok do zrobienia, kiedy my ten nóż podnosimy to jest słuchajcie czasami może przez całe życie tego kroku, tak nie udaje się komuś i stroi w miejscu bo kiedy wiemy co jest i to do nas należy to zrobienie tego i, i yy, wiemy jakim kosztem dla to może się dziać, czy relacji międzyludzkich czy utraty czegoś tutaj ziemskiego, ale no to jest istota krzyża Chrystus, kiedy mówił, nie moja wola, ale Twoja, niech się dzieje. On do, doskonale wiedział, tak, co się zadzieje zaraz, kiedy tą deklarację składa i że on idzie na krzyż, tak, później jeszcze miał wybory cały czas. Legion do dyspozycji i, i po jego stronie moc, a, ale to, to uczynił i, i mówił, byśmy wzrastali w wierze, kiedy to, to Bóg mówi i to po naszej stronie jest, jest działanie, aby wypełnić Bożą Wolę. Po, poznajmy Bożą Wolę, dochodźmy do jej zrozumienia i, i uczmy się od Ojca naszej wiary, od Abrahama, od wielu, wielu bohaterów wiary, przykłady, czy z Hebrajczyków, jak czytamy do naśladowania. Tam za tym szedł czyn. Poznanie woli Bożej i później jej wykonywanie. Nie możemy zatrzymać się na poziomie, nieraz to już mówiłem, Fredry, tak? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać. Boże Słowę, abyśmy dochodzili do poznania Bożej woli, abyśmy pełnili Bożą wolę. Ważny temat, szeroki, ale mówię, pamiętajmy, bo to mówię jest ogromny jeszcze krok, Wierzę w dojrzałości, że żeby, żeby ten nóż to my bierzemy nad tym Izaakiem. I, i, i no wierzymy, że ten nóż by poszedł w dół, że to Bóg powstrzyma Abrahama, ale on, widząc, że on to zrobi po prostu już tak, bo ten gest y, y, podniesienia tego noża wyraźnie to potwierdził, że tą bojaźń Bożą ma właściwą, gotowie jest wszelkim kosztem pełnić w Boże polecenia. Y, Ostatnie dni takie w skali, w skali mini i, i, i yy, też tak człowiek musiał podjąć jakąś decyzję. Aczkolwiek na początku reakcja nie była dosyć duchowa. Yy, podzielę się z Wami. Yy, w poprzednią niedzielę moja mamusia 90 lat yy, trafiła do szpitala. Przewróciła się za słabo i, złama, i złamanie no, w biodrze jeszcze. No, także taki trudny temat. Ona mieszka w Częstochowie, tam jest też moje rodzeństwo, ja w Ciechanowie. No i y, sytuacja covidowa, wiecie, jaki jest utrudniony kontakt. Zaczęliśmy tam szukać jakichś możliwości, żeby tam przez kogoś, no, ktoś tam się zna, znajomy, dotrzeć, coś, komórkę. Na szczęście Majster operuje tą komórką pomimo wieku, także przynajmniej można było porozmawiać. No niestety gdzieś tam chyba w wtorku czy, czy, czy nie pojawiła, w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja od niej, że stwierdzili zapalenie płuc. To zwykle w tym szpitalach, wiecie jak to się, no to jeszcze, no to zanim zabieg na tą nogę, no to muszą wyleczyć zapalenie płuc, no to się przeciągnie to wszystko. Przy tym zapaleniu płuc ją przenieśli na inny oddział i tam przy tym przeniesieniu, no, dzwoni do nas, taka rozgoryczona, mówi, Przemek, rzucili mnie tu jak szmatę, nikt się na nie interesuje, ja nie mogę się ruszać, postawili jedzenie obok, ja nie mogę zjeść, no wiecie, takie informacje dziecko słyszy, no chciałoby się pomóc, nie? więc e, wejść tam nie można, wydzwaniamy też przez zwierzących tam jakiś kontakt, żeby znaleźć do jakiejś pielęgniarki, do jakiejś salowej, tak, go, gotowi też jakieś, ktoś jakby tam po, po godzinach coś robić, coś no, zapłacić nawet za, za taką pomoc. No i dotarliśmy tam do, do, do jednej pielęgniarki, ona też, zadzwoniłem do niej. No, ona mi że tam się przejdzie, zobaczy, mówi, że ogólnie tam jest dobra pomoc i tak dalej. No w każdym razie poszła na drugi dzień, była tam u mamy, coś tam ją pocieszyła, pogadała. mamy też humor poprawił, tam się też ta opieka jakoś tak ożywiła, bo to było wcześniej jakoś sobota czy coś i może w, w dzień rano są praktykantki, jakby to pomogły tam mamie jakoś się podnieść z tego łóżka i, i także trochę się tam sytuacja poprawiła. Ta pielęgniarka też tak pozytywnie o mamie mówi, to tyle lat, ja myślałem, że jakaś babulinka, a mama tam jeszcze tak sprawnie, umysłowo i, yy, i w każdym razie mówi, wie Pan co, a tak coś Panu powiem między nami. Yy, na tym oddziale, jak ją mamy teraz co leży jest ok, ale jak przeniosą ją na tą chirurgię, tam na tą ortopedię, przed ten zabieg, to... No, tak, i tak ciężko było mówić. No, no wie Pan, no dobrze jest odwiedzić y, ordynatora tam i coś dać, nie? Y, no głupio mi mówi to mówić, ale mój syn tam leżał i też to zrobiła mi. No tam tak jest na tym oddziale, wie Pan. To przyspiesza, a mama już jest starsza. Jak będą przedłużać i ten, to jeszcze się przypląta jakaś choroba, wie Pan. I... i no i ja tak słucham, mówię, no dobrze, no dziękuję, mówię, mam nadzieję, że pan nie zewbijaj, ja mnie nie, wie tym no i skończyłem z nią tą rozmowę, dzwonię do brata, mówię, wiesz, taka i taka sytuacja, no to trzeba iść tam, mówię, no jak coś, to ja się dołożę, weź tam, nie, do siostry dzwonię, no jak najbardziej, trzeba mamie pomóc tutaj, nie, no i tak skończyliśmy, to był poniedziałek wieczór, Ktoś nie pamiętam, że wieczorem już czy rano, coś nie tak jest nie? ze mną i, i, i te myśli mi takie, wiecie, zaczyna chodzić no nie no Boże, to w Twoim ręku to jest, nie? ale myśli też takie są, no, ale jak tak nie zrobimy i niech się mama coś stanie, niech zachoruje, rodzeństwo powie nie, no trzeba było to zrobić, nie? I, i teraz tą w cudzysłowie mamy w ofierze złożyć mojej wiary, to jest oczywiście skala minimum, rozumiecie mnie, ale no, swoje czek przeżywa. Też nie oczekuje się, że 90-letnia kobieta raz będzie się modlić o zdrowie, żeby ona maraton tak przebiegła, ale no, chciałby się jeszcze z mamą spotkać. i No i poszedłem też na grupę, mieliśmy takie spotkanie modlitewne w domu. Dzielę się tam z bracimi, siostrami. No jeden brat tu mi spokojnie mówimy to, załatwimy dzisiaj, <grych> ale już miałem decyzję w sercu, bo mówię, nie słuchajcie, no to nie jest właściwie, ja to muszę odwołać i tak, będziemy się modlić. I, no i pomodliliśmy się tam też w tej sprawie, poszedłem do domu, yy, dzwonię do brata, mówię, wiesz co, nie idź do tego ordynatora, tak, ja się będę modlił. Oto mamy wyższą instancję, wiesz czego doświadczyłem w życiu, Musimy za, zaufać, nie? To nie jest właściwe, mówię. To niedługo będziemy budowlańcowi dawać łapówki, żeby on, mówię, dobrze nam wymurował, tak? No i tak, też tak, tak No tak, mówi, no co on. Przecież jak podejdzie do operacji, no to chyba nie będzie robił źle coś, tak? Żeby coś zepsuć specjalnie, bo nie dostał pieniędzy, nie? Czy, no Mówię, no mam nadzieję, że to nie przyciągną. Do siostry zadzwoniłem, mówi, no dobra, okej, okay, nie? I tak oczekiwaliśmy, że tam nie wiem, tydzień, jeszcze coś, te płuca, a na drugi dzień mama dzwoni słuchaj, mówi: Szykują mnie na operację, nie? Ja mówię: no, chwała Bogu. Wczoraj dzwoni, to było y, ten. W środę, y, tak, po wtorek była modlitwa, w środę mówi, że mam szykują na operację, wczoraj dzwoni już jest po zabiegu, nie? Także słuchajcie, chwała Bogu. A największą radość miałem, że, że jakby odwołałem to, nie? I, i oczywiście jest jakaś refleksja, że ta pierwsza reakcja względem tej pielęgniarki no nie była taka duchowa, to od razu powinienem zareagować i to jest jakiś też, że człowiek, ta bliskość Boga nie, nie, nie jest napełniony duchem w tym momencie, że ludzka myśl jakby wkradła się, oczywiście jak to ludzkie myśli, dobro, tak, chce się pomóc, ale to, to nie była Boża, natomiast że Bóg dał Taką łaskę wyjścia i, i, i odwołania i przed tym rodzeństwem, mówię też świadectwo. Później ta pielęgniarka zadzwoniła, nie jadę i zadzwoniłem, że mama jest, mówię, po zabiegu. Naprawdę? Mówi, no niesamowite. Tak, chybań, no, nie byliśmy, modliłem się, doświadczyłem. Bo... To ja muszę sobie pana numer zapisać, bo ja bardzo często modlitwy <śmiech> <śmiech> potrzebuję. Wierzę też w moc modlitwy i... E... Także to są jakieś małe rzeczy, gdzie wiara y, wymaga tego zaufania i, i, i podjęcia ryzyka. ale no wierzę, że Bóg się przy, y, przyznaje. Bądźmy wierni, bądźmy wierni w małym, naśladując naszego Pana. Co y, jeszcze myślałem, aha, o tej karze. Paweł mówił, że mogłem wtedy, ale mówię, już. Że będę miał możliwość coś powiedzieć, to że boi się kary, tak? Kiedy nie jesteśmy doskonali w miłości, boimy się kary. I mówię, nie jesteśmy doskonali w miłości, czyli coś mamy na sumieniu, wtedy się kary boimy. I mi się przypomniał, za komuny yy, większość z nas bało się milicji, bo mieli autorytet, mieli prawo, czasami niesłusznie cię zrobić, ci krzywdę też i jakiś kaprys, czy coś. Ogólnie się człowiek bał władzy tam ludowej, nie? Ale, ale kiedyś sięśmy narozrabiali z chłopakami, e, oni tam jakieś pijanemu portfel wyciągli, miał tysiąc, e, to nie były dolary, bony. Pamiętacie, co to bony były kiedyś w Peweksie, nie? Oni byli trochę młodsi ode mnie i od kumpla i, to, i, i sam, no, byli zaskoczeni. Facetowi tam koperta wystawała, czy coś, pijany był, no, jechali gdzieś i, Tyle pieniędzy to było malu, gdzieś tyle kosztował w prefekcie. Około tysiąca, coś tych bonów, nie? Dolarów. No i damy jakieś głupoty. No dobra, to da, dawać te pieniądze. Pojechaliśmy nad morze, jeszcze pamiętam tu Gdańsk mi się kojarzy. Różne rzeczy się tam działy. No głupoty, trochę pieniędzy się y, przewalowało, Ale później mnie taki strach dopadł. Z sąsiadów mieliśmy y, y, milicjantów, i, i tak kiedyś przyszła do do mamy tam, do ojca i, i co się No, teraz taka sprawa jest, jakiś okradli goście jakieś tam dolary, czy ten, do, i, i wiecie, ja już sparaliżowany byłem. Lękiem przed karą, nie przed, przed karą. I to tak jest, i sam poszedłem, później się zeznawaliśmy, przyznałem, no głupio, bo chłopaki też nie, no ale jakoś nas tam, tam się to rozmyło, nie? Ale ten lęk przed karą był okropny i i, i mówi, to jest właśnie to, nie nie przed, przed karą, bo miałem na sumieniu coś. Bo jak żyjemy z Bogiem, nie, żyjemy w czystości, no to jak się mamy kary bać? Bojaźń Boża, tak. Respekt dla Boga, szacunek, ale nie, nie lęk przed karą. Natomiast nie ma co ukrywać, że dzisiaj dziwne nauki wchodzą, które, które nawet pozbawiają wierzący lud tego lęku przed karą. Że ludzie żyją w grzechu, czynią źle i nie boją się. Nie, nie, jakby nie ma się kary, tak? Źle pojęta łaska sprawia, że ten właściwy lęk też przed karą. No bo jak człowiek źle zro... to co ojca się nie baliśmy, jak zimno rozrabiali, jak był normalny ojciec i, i, i miał prawo tak zareagować i skarcić. I... No miał człowiek też. Tak, tak powinno być. Żyjmy tak, żebyśmy się nie mieli czego, nie, nie musieli przed żadną karą drżeć, bo mamy czyste sumienie. Ale, ale ta, ten lęk, kiedy pojawia się grzech, coś jest nie tak, powinien, powinien towarzyszyć duszy ludzkiej wierzącemu człowiekowi i, i to jest naturalne. Czym ja się chciałem podzielić, kochani, do celu. Do celu mam taki temat. Zmierzamy do celu. Chociaż tu w kuchni już tak podsłuchałem, Darek tam mówi: meta blisko, tak Darek? No właśnie, meta blisko. List do Rzymian, szósty rozdział, od dwudziestego wersetu.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 Panu Naszym. 22 werset. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a danie w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. O tym celu, słuchajcie, bracia, chcę nam przypomnieć, bo przecież oczywiście go znamy, wiemy, ale przez przypominanie chcemy się pobudzać, stymulować nasze serca, nasze umysły, aby trwać we właściwych rzeczach. Nie może ten cel jakim jest żywot wieczny, nie może zniknąć sprzed naszych oczu. On musi być tym nadrzędnym celem, w świetle którego tak, yy, widzimy inne sprawy, inne cele. Wyzwolenie od grzechu, oddanie w służbie Bogu. Służb dzisiaj jest naprawdę wiele, po różnych kościołach, zborach, pełno służb, ale nie zawsze mają ten cel przed oczami. A często, jeżeli ten cel się gubi w jakiejkolwiek służbie, nieraz wymyślonej przez człowieka, to i z tym wyzwoleniem od grzechu różnie, różnie bywa wtedy. Dlatego tak ważną jest rzeczą, abyśmy sobie to podkreślali, przypominali, ale dziękuję Bogu, bo tu wiele słów padło i modlitw, gdzie widać, że to jest w sercach wielu z nas, ale niech ono jeszcze bardziej ożywia ten cel, jeszcze bardziej nam jaśnieje, i pozwala nam z większą łatwością, radością, wytrwałością podejmować właściwy trud, aby do tego celu dojść, aby ten cel osiągnąć. Żywot wieczny, apostoł Piotr też o tym pisze w swoim pierwszym liście, tak, że tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną, i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Pan Jezus też powiedział, że głównym, tym fundamentalnym źródłem naszej radości jako wierzących ludzi jest nadzieja życia wiecznego, zapisane nasze imiona w Księdze Żywota. Z tego mamy się, na tym mamy skupić swoją radość. To nie przeminie, to nie jest poddane, wiecie, Zasobności naszych kieszeni i ziemskim doświadczeniom, ten fakt jest niezmienny dla wierzącego człowieka, i on może jest tą kotwicą nasza nadzieja żywota wiecznego. Wiemy, kiedy kotwice się że jak jest burza, jak są. To, to pozwala przetrwać różne sytuacje, dlatego, tak ważne jest, abyśmy gdzieś ziemskie cele nie przesłoniły tego najważniejszego niebiańskiego, bo tak się może też i dla, w naszych sercach wierzących. Służba. Ja no już nie mówię o jakichś innych, ale tak, jakaś realizacja siebie w kościele, nieraz ludzie mają różne i czasami te ziemskie cele gdzieś tam przysłaniają ten najważniejszy. Nie powinno tak być w naszym życiu i myślę, że każdy z nas w takim ludzkim funkcjonowaniu jakoś sobie łatwiej radzi z tym, że kiedy ma cel, to łatwiej mu podporządkować inne rzeczy odstawić je na bok, przełożyć, żeby zrealizować ten cel, który dla niebie jest teraz najważniejszy. Zapewne nieraz mężowie, może słyszeliście od rządu, takie coś, daj mi spokój, nie mam teraz czasu. Może tak nieładnie brzmi, nie powinno się, ale może nieraz gdzieś tam padło w jakichś domach. Co to oznacza? Co nam komunikuje ta druga osoba? Bo może mąż tak powiedział, teraz nie mam czasu, daj mi spokój do żony. Co to oznacza? No to mówimy sobie, że teraz mam bardzo ważną rzecz do zrobienia i te inne rzeczy muszą odejść na drugi plan, albo muszą poczekać, albo muszą zostać odwołane. Kiedy od dziecka jakieś cele nam towarzyszą w szkole, niektórzy z nas maturę tak, zdawali jest matura, wiemy jaka jest mobilizacja, ile trzeba się uczyć, wiele rzeczy wtedy na bok musi odejść, żeby skoncentrować się na nauce, żeby zdać te egzaminy. Później cele są, wiecie, zawodowe, jakieś rodzinne, małżeństwo, podejmujemy decyzję o ślubie, no ile tam, tak, wtedy rzeczy na tych jest skoncentrowanych w naszych sercach, w naszych myślach, działaniach a inne rzeczy odkładamy na bok, bo teraz najważniejsze jest to. Tak jest, słuchajcie. Dzieci, nieraz może dzieci słyszeliście. Wiecie, dwie godziny przebimbał przy komputerze, ale ojciec, czy madam, prosi wyrzuć śmieci. Teraz nie mam czasu, bo mam jutro klasówkę. nie. No, ale on ma teraz cel. Ten cel nie może... Przed tych oczu ginąć i widzimy, mówię, że, że sobie potrafimy tu radzić. Natomiast oby tak było z tym Bożym celem realnie. I teraz do osiągnięcia jakiegokolwiek celu, jaki obierzemy, prowadzą konkretne czyny, działania, decyzje do podjęcia. I Pan Jezus mówi, że waszym celem jest żywot wieczny, to ona mówi, jaka jest droga do osiągnięcia celu. Ciasna, Brama i wąska droga, która prowadzi do żywota wiecznego. Wiemy, że nielicznie znajdują. Co to znaczy, tak, że ta droga jest ciasna brama, wąska droga? O czym nam to też to mówi? Słuchajcie, na wąskiej drodze człowiek jest ostrożniejszy. Na wąskiej drodze musi większą czujność zachowywać, bojaźń. Wąska droga ogranicza nasze pole manewru na boki. I tak samo Boży, ten Boży cel na tej wąskiej drodze ma ogromny wpływ na nasze życiowe decyzje, na nasze, to czym żyjemy, czego się podejmujemy. Jeżeli ten cel jest wyrazisty, to zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, z niebezpieczeństw, jakie stają na, na drodze do realizacji tego celu. Mamy piękny przykład z Księgi Nehemiasza, z szóstego rozdziału. Wiemy, z jakim błogosławieństwem Nehemiasz wrócił do Jerozolimy, aby odbudowywać jej mury, jak to się zaczęło, jak Bóg pobłogosławił mu po, po czasie postu, modlitwy, wyposażył go duchowo i fizycznie do, do tego dzieła, podjął się go i czytamy yy, szósty rozdział. Gdy wtedy do Sanbalata Tobiasza, Geszema Araba, oraz pozostałych naszych wrogów dotarła ta wieść, że odbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wródnie wstawiłem do bram, przysłał do mnie Sanbalat i Geszem takie wezwanie. Nurze, zejdźmy się razem na naradę w Kefirym, w Dolinie Ono, lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Wyprawiłem przeto do nich posłów z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was?" Wtedy oni po cztery, ktoś czterykroć przysyłali do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. Widzimy człowieka skoncentrowanego na celu, na Bożym celu. Ta koncentracja i, i gorliwość w pełnieniu woli Bożej pozwala mu widzieć zagrożenia, jakie stają na drodze do, do osiągnięcia celu. Kochani, światło jest cudowną rzeczą nasze, słoneczko tak? daje nam ciepło na ziemi. To samo światło, jak skoncentrowane już choćby przez y kawałek szkła w lesie może wywołać pożar, a już skoncentrowane we wiązce laserowej potrafi potężne rzeczy czynić. Koncentracja na celu wyzwala człowieku ten potencjał, mówię teraz o duchowej energii. Skupienie się na Bożej Woli, skupienie się na, na tym, co Pan nam obiecał, sprawia, że energia serca, tak, potęguje się. Oczywiście przy współpracy z Bogiem, poprzez działanie Ducha Świętego. To się spotyka wtedy. Nehemiaż mój, wielkiej pracy się podjąłem. Oczywiście, powiemy, zbawienie nie jest z uczynków. Ale Paweł mówi, trudzimy się, ponieważ położyliśmy ufność w Bogu żywym. Podjęliśmy się, w cudzysłowie, wielkiej pracy, z drzeniem i z bojaźnią, zbawienie swoje sprawujmy. Pójście za Chrystusem jest największą decyzją życia człowieka. A stawką jest największa stawka, jaka, jaką możemy wymyśleć. Życie wieczne. I teraz... Koncentracja na tym celu sprawia, że energia naszego serca z Bożym błogosławieństwem, działaniem Ducha Świętego jest właściwie spożytkowana, niesie ten właściwy pożytek i przynosi właściwy owoc. Rozmazanie tego celu, skoncentrowanie się, a czasami tak bywa na Bożym błogosławieństwie na tej ziemi. Wierzący ludzie bardziej, widzę, nieraz stawiają szczęście doczesne nad życie wieczne. To osłabia tą koncentrację, to osłabia zdolność do podejmowania właściwych decyzji, eliminowania z naszego życia rzeczy, które utrudniają nam poruszanie się po tej wąskiej drodze, które sprawiają, że odciągają nas gdzieś na boki, byśmy gdzieś odbili. Boże Słowo przestrzega nas, żebyśmy musieli, tym mamy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, żebyśmy nie zboczyli z tej drogi. Zatem musi być ten jasny azyl przed nami, wyznaczony i pilnowany i tym się dzielmy, tym się zachęcajmy. W chwilach też i doświadczeń, prób, na różnym poziomie się możemy pocieszać, ale niech, niech dominuje ta pociecha. Pan jest blisko, metra jest blisko, życie wieczne przed nami, przeminie trud, przeminie cierpienie, przeminą problemy, wytrwaj bracie. Nieraz jak z żoną jadę wieczorem, jakoś tak czasami zapominam i jadę cały czas na krótkich, pomimo że jest możliwość długie światła włączyć. Mówi, włączysz te długie, nie, ale no, no, no, lepiej widzisz, nie? No lepiej się widzi, jak długie. Łatwiej dostrzec zagrożenia. Wyłapać niebezpieczeństwo. Apostoł Paweł skoncentrowany na Bożym celu Mówi, pułapki diabelskie są nam dobrze znane. Człowiek wyłapuje, tak? Jeżeli idzie, zmierza i łatwiej mu przeszkody wyłapać duchowe w jego życiu, kiedy ten cel jest wyraźny, jasny przed nim. W świetle tego celu, kiedy widzimy daleko, mówi o wiele łatwiej te pomniejsze cele i realizować, bo mamy rodziny, mamy pracę, mamy w sposób chcemy służyć Bogu w naszych wspólnotach, ale to wszystko winno być w świetle, tak jak czytaliśmy. Wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu mamy teraz cel, za cel żywot, żywot wieczny. Cudowny przykład tej determinacji w osiągnięciu celu to jest nasz Pan. Przychodzi, czyni cuda i zaczyna nauczać i dzieli się tym celem ze swoimi uczniami, którzy go nie rozumieją do końca. I Syn człowieczy musi być ukrzyżowany, tak? wydany poganom po trzech dniach zmartwychwstanie i powtarza im to co jakiś czas. Z tym widać, że on żyje tym celem. Jakże trudny cel poświęcić siebie wiążący się z cierpieniem, ale wiemy z jakim owocem, z jaką, z jaką misją pojednania nas z Ojcem. Nie dał się odwieźć od tego celu. Nie dał się odwieźć, kiedy chcieli Go wołać królem. Nie dał się odwieźć, kiedy Piotr mówił, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Tak? Dobra, sympatyczna, jakby informacja, nie? chęć pomocy Panu. Nie przyjdzie Cię, nie przyjdzie to na Ciebie. Wiem jaka jest reakcja Pana, jak od razu zauważa tą ludzką myśl, że jest przeciwna Bożej. Bo wie, co jest wolą ojca, jak ma ją wypełnić, i, i to czyni, idąc na krzyż i w ostatniej chwili, kiedy. Mówią, zejdź z krzyża, uwierzymy, wiedz, że to jest też diabelski potrzeb i, i czyni, i osiąga ten cel. I dzisiaj możemy Mu dziękować, możemy mieć nadzieję życia wiecznego i przed nami możemy mieć ten cudowny cel naszej wiary, zbawienie dusz ani przeminie urok ziemskich spraw, przeminie ta ziemia i niebo. Je są nowe niebiosa, Nowa Ziemia, spotkanie z Chrystusem. To, to winno być największym źródłem nadziei, naszej radości, wsparcia i patrzenie w to, co niewidzialne, tak jak Boże nas poucza, winno nas mobilizować w tej pielgrzymce, dopingować, pomagać nam wyłapywać zagrożenia na tej drodze, żebyśmy nie zboczyli z niej. Apostoł Paweł znany nam fragment listu do Filipian. Trzeci rozdział w tym fragmencie też oddaje stan swojego serca, jeśli chodzi o osiąganie celu. Trzy od siódmego. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem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 i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Cudowne pouczenie poprzez dzielenie się swoim sercem. Paweł tutaj lewa mówi, ja wszystko uznałem za śmieci. On widział te rzeczy, które są zagrożeniem dla osiągnięcia obranego celu. I tak jak czytamy, to, to nie były tylko złe rzeczy, jak... Nieraz mówimy, tak, jakże łatwo alkohol, grzech jakiś, który nas tam musi dla zrzucać, ale Paweł mówi o rzeczach, które stanowią wartość w tym świecie, wykształcenie, pochodzenie. I to wszystko uznaje za nic, aby osiągnąć Boże cele. A tym najważniejszym jest, jak czytamy, dostąpić z wstania. Kochani, jedźmy na długich, włączmy długie. Łączmy długie, patrzmy trochę dalej, patrzmy trochę głębiej w naszym życiu. Badajmy je w, w kontekście wieczności. Niech Słowo Boże oświeca nas i prośm Boga, żeby dał nam widzieć dalej, głębiej, wyżej, patrzeć na to, co niewidzialne, ale kiedyś ujrzymy twarzą w twarz, okiem, zobaczymy naszego Pana i w tej nadziei żyjmy. Amen.